Witam Was, łebskie chłopaki to odcinek numer 12, a przed wami Dawid Pacha, agencja Mitu. Kamil Siedkiewicz, agencja Spoem i i Michał Juda, showroom SHWRM.com Fajnie, słuchajcie. To co, zaczynamy od pierwszego tematu tak. Ja może zacznę, będziemy rozmawiać troszeczkę poradnikowo, trochę odnosimy się może do Waszych potrzeb, które gdzieś tam się pojawiły, mówię o słuchaczach oczywiście naszego podcastu. O czym publikować w mediach społecznościowych? o czym publikować w serwisach społecznościowych, szczególnie na Facebooku. Miałem okazję dwa dni temu być na, prowadzić, poprowadzić szkolenie w Tarnowie. Dosyć długa wyprawa samochodem. Dwie strony, nie powiem. Nie zazdrościmy? Nie za, no, za, za, za, <śmiech> ładny kawałek. I, tam po raz tego szkolenia kilka osób było w okresie prowadzenia uruchamiania bloga, uruchamiania fanpage dla swojej firmy. I oni powiedzieli tak, że wszystkie porady, które otrzymują z zewnątrz, są takie. Nie przesadzajcie z pisaniem o swoich produktach. Najlepiej w ogóle pisie tylko i wyłącznie na temat dookoła produktowe. Był przypadek tego, że dziewczyna ma firmę, która wyposaża przedszkola i szkoły, różny sprzęt, monitory, rzutniki, biurka i tak dalej. Druga firma robi dekoracje dla mieszkania. I oni powiedzieli, że wszystkie porady, które otrzymują, to nie pisać marketingowo o swoich produktach. Ja się z tym bardzo nie zgadzam. Uważam, że jeżeli ktoś naprawdę jest fanem twojej firmy i wchodzi na twój blog, z oglądu twojej fanpage, to właśnie jemu na takich informacjach zależy. Tylko te informacje powinny być pogłębione, powinny być czasami w fajnym kontekście, opowiedziane przez jakąś historię, na przykład w, w sprawie życzonej nie wiem, wyposażenia przedszkoli, może e, nie wiem, recenzja z tego jak, jak, jak ta lekcja była przeprowadzona, jak ten sprzęt poprawił e, życie dzieci. I tak dalej, może w formie wideo, i tak dalej. Ja nie no, wiem. szykuje się naprawdę ciekawe fanpage. Tak, bardzo <laughs> po prostu. Ja, ja nie wiem, czy to będzie w duchu audycji, ale mi się wydaje, jak ja bym miał doradzić osobie, która ma firmę, która roz, y, dystrybuuje sprzęt dla przedszkoli, to bym jej doradził, żeby nie zakładała fanpage. Bo... Nie, to nie był akurat fanpage, tylko blog na stronie firmy. A, bo ok, no bo jeśli chodzi o fanpage, to nie, nie nie fanpage. To akurat okay. był blog. To akurat był blog no generalnie to jest problem i to mi się wydaje, że właśnie w dużej mierze zależy to od charakteru firmy, bo jeżeli prowadzimy na przykład serwis e-commerce'owy, jakiś sklep, no to ciężko jest na przykład sklep internetowy, tak? No to ciężko jest, ciężko jest odejść od wrzucania linków do swoich produktów i tak dalej. Dlatego, no nie, no blok firmowy moim zdaniem powinien być jak najbardziej o merytorycznych rzeczach, które firma może zaoferować, no bo pisanie o rzeczach dookoła jest, wiesz, no trochę powtarzaniem tego to jest gdzie indziej? Firma ma jakąś unikalną wiedzę, nie wiem, mają unikalne doświadczenie i powinni się nim dzielić po prostu. No. E, teoria brzmi tak. Jeżeli twój produkt nie jest wartością sam w sobie, albo nie jest historią sam w sobie, to nie powinieneś być na Facebooku, tak? Taka jest teoria. Natomiast rzeczywistość jest taka, że są marki, którym bardzo zależy na tym z różnych względów, ze na to, że mają to zabudżetowane, ze względu na to, że E, uważają, że jest szkodą dla marki, że nie można jej znaleźć w naszym internecie numer dwa, że tak powiem, tak? Bo to jest tak trochę jak nie być w Google'ach. Dla, dla z, z punktu widzenia marki to jest trochę tak jak nie być w Google'ach. No Googlach. Zależy, jakiej? Oczywiście, jakby, nie, nie chcę też uogólniać, natomiast często to jest powód, dla którego marka chcą być na Facebooku, bo nie chcę, żeby jej tam nie było. No Tak, to, że na przykład dla niektórych marek być na Facebooku powinno oznaczać wykupienie reklam, po prostu i kierowanie do swojej strony, tak? Jeżeli są naprawdę jakieś wyspecjalizowana wiedza, która niespecjalnie ludzi interesuje, którzy i teraz, są na Twojej No i... tak, ale i teraz sposoby są dwa. Ty, Michał, jesteś w dosyć szczególnej sytuacji, tak? Dlatego, że Twój produkt jest contentem. Nie więc, no, ja w ogóle. Tak, więc w tym sensie masz tę idealną synergię między tymi dwoma rzeczami, i masz to proste przełożenie między kontentem a produktem, bo to jest, to jest, są ze sobą tożsame. Natomiast ja powiedziałem tak, absolutnie zgadzam się z tobą Dawid, że uciekanie od y, y, y, informacji produktowej to jest to y, y, y, ciągnące się za nami smutna historia pod tytułem gdzie jest Proi, tak? Mhm. I y, y, rozumiem to. Natomiast jak znajdziecie com, takiego community managera, który naprawdę rozumie o co chodzi, to możesz iść tą linią o milimetr od produktu bez przerwy i opowiadać tę historię o milimetr od produktu, dzięki czemu możesz spokojnie linkować do produktu na końcu tego postu, ale jednak opowiadasz historię, a nie e, mówisz e, kup pan cegłę. No nie, no oczywiście, że nie. I to, i te, to jest ten, z, ten z ideał, który nie zawsze jest możliwy i w związku z tym czasami mamy problem, tak? Bo nie wiem, e, profil jest imprezowy, ale nagle musisz powiedzieć o keczupie. I jest problem, bo nie bardzo wiesz jak o tym co oni opowiedzieć. Nie? Czasami, czasami różne nawiązania i przenośnie są takie, że ja się w głowie kto to mógł wymyślić właśnie, takie przejście od tematki fanpage'a do produktu na przykład. Albo do, dokładnie. Postu. Dokładnie. Ja, ja ten temat też poruszam, bo coraz częściej spotykam się z czymś takim, że jest sobie firma X, jest firma, która sprzedaje ekspresy do kawy, jest firma, która robi kosmetyki, jest firma, która sprzedaje książki i te trzy firmy. Piszą w poniedziałek, co u was słychać, jak się czujecie. Jest poniedziałek, jak tam now, now, nowy, nowy, tydzień, nowy tydzień pracy. <śmiech> Mam wrażenie, że te firmy próbują za mocno z nami rozmawiać, tak choćby były naszymi przyjaciółmi, a wcale nimi nie są. I to jest mój problem. To jest mój problem. Mm -hmm. Wydaje mi się, że jest strategia, ktoś tam wymyślił, ale jak już przychodzi co do czego jest community manager przed Facebookiem i on pracuje za tej firmy już, no bo teraz trochę prowadzimy te fanpage'y już. Pracuje już pół roku, to w tym momencie już naprawdę nie ma siły, trochę mm -hmm. się wypala. Wydaje mi się, że wchodzi... Po prostu w zły... No, bo zły prawda jest tak, taka, że... Bycie ale znajdźmy w takim razie radę. Tak, bycie na Facebooku dla mnie to jest trochę tak jak rozmawianie, w, znaczy bycie w barze z ludźmi, tak? bo tam jest przyjazna atmosfera, Aha. ludzie rozmawiają między sobą, jest interakcja i ciężko jest generalnie wcisnąć jakieś firmowe, firmowe rzeczy. To I to po prostu wymaga umiejętności. No i takie nachalne właśnie pytania Pytania, kurczę, to dzisiaj ładna pogoda, bla, bla, bla no, To są najgorsze ludzie miasta mi że Nie, ja, ja, ja nie myślę Michał. ja myślę, że ludzie Właśnie za bardzo sobie wzięli do siebie To hasło, że to Facebook to jest tak Bycie u kogoś na imprezie w domu, albo bycie w knajpie Troszkę za bardzo tak? Dobry właśnie za, za bardzo, wydaje mi się, że No aż tak bardzo uciekają sami od tej swojej marki Że te marki wszystkie, które są z zupełnie różnych rynków Niczym się od siebie nie różnią w komunikacji Po prostu to jest jedna rzecz. Okej, okay. ja rozumiem, co masz na myśli, że w momencie, kiedy komunikacja nie ma nic wspólnego z marką, to tak. wtedy może być tożsama z komunikacją marki, która nie ma jedna z drugą nic wspólnego. Tak. Rozumiem to. Natomiast, tak. jaka jest rada w takim razie? Ja, ja, co zrobić z tym syndromem wypalenia po napisaniu 200 postów? Po pierwsze, zgadzam się z Michałem w tym sensie, że prawdziwe budowanie... E, tej obecności odbywa się w komentarzu, a nie w publikacji. Mm -hmm. Ja myślę, że wciąż ciężar w tej kwestii leży na publikacji, a nie powinien. Publikacja jest startem konwersacji, a później dbanie o konwersację, która wydarza się dalej, jest tym, co buduje tak naprawdę ten realny, przyjazny, tak naprawdę nie między marką a tylko między adminem fanpage'a a ludźmi, ale dla ludzi jest to tożsame. No tak. Tak? Na tym polega ta sztuczka, tak? że admin jako postać zaprzyjaźnia się z ludźmi i próbuje odpowiedzieć na ich pytania, ale też próbuje być dowcipny, próbuje być Pobudzić albo swobodny, to albo nie tak, dokładnie, dokładnie. Więc to jest pierwsze moim zdaniem. Przestańmy yy, aż tak myśleć o harmonogramie zacznijmy myśleć o tym, co po wpisaniu publikacji na fanpage'a to jest pierwsza rzecz, którą ja uważam po drugie, mówiłeś, wspomniałeś o strategii uważam, że przed syndromem wypalenia naprawdę y, prosta sztuczka strategiczna chroni czyli robienie, y, budowanie strategii na zasadzie y, bloków czy pól tematycznych które się ze sobą tak, regularnie nie, zmieniają, nie, tak. dzięki temu ma, wiesz, że w temacie film na przykład, mamy pole numer jeden film, masz do napisania 14 postów i nic więcej, a następnym razem, kiedy wrócisz do filmu, to będzie za miesiąc, dlatego, że wtedy mm. zrobisz kółko w swoich polach tematycznych. To naprawdę Uby bardzo ułatwia pracę tak, i tak. bardzo ułatwia e, pozostać świeżym, mm. bo w ciągu tego miesiąca wydarzy się następne 100 rzeczy w filmie i będę miał znowu inspirację, będę miał znowu koniec, żeby coś, o czymś wspomnieć i to są moje prywatne, prywatne takie doświadczenia że rzeczywiście jeżeli masz zawsze mówić o imprezie, to się, to cię zniszczy. I zniszczy też obecność marki, dlatego że kończy się właśnie tym, że gdzie idziecie dzisiaj na imprezę wpisujcie miasta. To się tym kończy albo kto idzie na imprezę, nie zalajkuje tego posta. I słuchajcie Kamila, bo jego, jego fanpage są zawsze bardzo aktywne. Absolutnie. Nawet przy muszę powiedzieć, że ostatnio robiłem sobie mały ego-research ego i marki o podobnych rozmiarach mają engagement odrobinę niższy od mojego, więc jestem zadowolony, chociaż ostatnio engagement w spadł. Mam nadzieję, że nie zrobił tego Facebook, żeby zachęcić nas do promowania postów. Czyli mają inne marki przy Tobie na os. to jest takie powiedzenie, które w moich stronach jest popularne. Ale to jest takie proste, chodzi o to, że w bardzo wielu, na bardzo wielu fanpage'ach admin wpisuje publikację, albo wypluwają automatycznie a, i ponieważ ją wypluł automatycznie i nigdy nie widzi jej na oczy na Facebooku, to zapomina o tym, że odbywa się dalej rozmowa. W ogóle nie, nie, nie pamięta o tym, uważa, że była 10 rano, wrzuciłem swoją publikację my job is done. No, Tak jest. I mhm. to jest problem. To, jest problem. Tak samo to jest... że ja nie mam zaufania jako użytkownik, że kiedy coś piszę w komentarzu, to ktoś to czyta. Jeżeli nikt tego nie czyta, to ja nie jestem zainteresowany pisaniem tego. Tak samo odpowiadanie na posty przez użytkowników wrzucone na tablicę. Są jakieś badania, że średnio firmy, już nie pamiętam z takiej branży, z jakiejś branży 7 dni zajmuje im mhm. odpowiedź na posta użytkownika. To przecież Tutaj tak naprawdę sekun jeżeli jesteśmy w stanie odpowiedzieć w ciągu, nie wiem, minuty dwóch, to jesteśmy jeszcze w stanie też wymusić to, że użytkownik nam z powrotem odpowie, tak? Jak powiem mu za godzinę, to już jest spora szansa, że on w ogóle nas oleje. Dokładnie. Dwa dni temu, jak miałem przyjemność drugi raz w życiu prowadzić wykład, powiedziałem ten tom. jeżeli 24 godziny zajmuje ci odpowiedź, to możesz jej nie wpisywać, nie ma to żadnego no, znaczenia. Twoja odpowiedź nie ma żadnego znaczenia. No i tak. Ale tak, trwają, tak długo trwają procesy decyzyjne po, firmach, po stronie firmy oczywiście. Tak, dlatego pamiętajcie też o tym, że w rozmowach z klientem tematem pierwszym, numer jeden, jest turnaround komunikacyjny. To jest najważniejsza rzecz, jaka jest Wam potrzebna. To, żeby była jakaś jedna osoba, która mogłaby coś zrobić. Mhm. Dobra. No ok, co drugi temat, chłopaki? Ja w ogóle chciałbym, żebyśmy trochę o tym Beaspiration też powiedzieli dzisiaj, a to może ten smaczek zostawimy sobie na koniec. No sobie może... Dobrze, <laughs> więc y, sporo osób przed samym IPO Facebooka, y, sporo publikacji i to rozmiarów New York Timesa, mówiło, że najpoważniejszym problemem Facebooka jest jego mobile. Mm -hmm. Tylko, że oni mówili o ekonomicznej stronie tego, tego problemu, to znaczy o tym, że mobile nie oblepiony reklamą, tak? Że, nie jest, tym, że nie jest oblepiony reklamą. I to o tym, żeśmy mówili przy IPO, rozmawialiśmy to o tym, to, że to jest zmieniać, piękny, też. tak, że to jest piękny rzeczywiście nowy stream dochodów, zgadzamy się. Natomiast jest troszkę więcej nie tak z mobilem Facebooka, niż że, tylko to, że nie ma na nim reklam. To było jasne, po prostu Facebook nie ma reklam na mobile. Nie, nie, nie, ale już pojawiają się i teraz wraz wraz z wprowadzono, Facebook, ale, premium for Facebook, ale nie, nie, nie, nie może... wprowadzono już opcje kierowania na różne urządzenia reklam na Facebooku. Widziałem na Facebook Marketing Polska o tym post wczoraj. Uuu. Targetowanie, możesz, możesz wejść, zobaczyć jeszcze. Na pewno I one jest? się będą wyświetlać już w streamie normalnie? Zaraz to zobaczysz. Mhm. Mm w każdym razie, <kuszczaj> muszę, się Nie wiem, jak Ty Dawid, Twoim zdaniem mobile Facebooka jest, co, co, co Ci się nie podoba? Aplikacja? Nie, temety? podoba mi się to, że Facebook bardzo ląbuje aplikacje webowe, mobilne. Czyli, że aplikacja webowa Facebooka, czyli na m.facebook.com wygląda identycznie jak aplikacja instalowana na Androida i na iPhone. Na, na mhm. To mi się podoba. Są zarzuty, że ona wolno działa, że jest nieresponsywna. I zarówno iPhone'owa, jak i mobilna. Z drugiej strony też słyszałem badania, że ta webowa jest szybsza od tej instalowanej. Jest. I to mi się podoba wszystko. Podoba mi się to, że oni zachęcają deweloperów, którzy już chcą dostarczyć doświadczenie użytkownikom komór telefonów komórkowych, zachęcają ich do robienia aplikacji raczej webowych niż androidowych czy iPhone'owych, czy BlackBerryowych. To mi się podoba i to jest jedyna firma chyba na świecie, która tak bardzo lobuje tworzenie aplikacji webowych na mobile niż takich instalowane. Natomiast co mi się nie podoba to, że firmy, które prowadzą fanpage'e nie mają sensownej możliwości promowania tych aplikacji na fanpage'ach. Tych mobilnych wersjach. Ja już teraz widziałem, nie wiem, Virtue na przykład, aplikacje, te, które są na zakładki, one automatycznie są zoptymalizowane albo zupełnie inaczej wyglądają, może z konkursami. Na komórce, mhm. ale tylko wtedy użytkownik ma okazję je zobaczyć, jeżeli wejdzie z linka. automatycznie przekierowany, tak? My też to chcemy robić, chcemy w że i będziemy to robić, ale no niestety, jak użytkownik po prostu wejdzie na, na fanpage'a, to jeżeli nie zobaczy ostatniego posta marki, który linkuje do tego miejsca, to tam nie wejdzie. Nie no to tak, jest ten problem. Brak, brak generalnie zakładek, zakładek, zakładek no. stron panowskich to jest wielki, wielki no no dla deweloperów, dlatego że. Ja na przykład w szorumie oczywiście mamy statystyki, ile jest procent wejść z Mobila i, i naprawdę ta Dużo. liczba zaczyna ros mm -hmm. rosnąć i to poważnie rosnąć. I ja wiem, że tych wszystkich ludzi, tak naprawdę, którzy są z Mobila, ja w pewnym stopniu pracę, tak? mm -hmm. jeżeli chcę, żeby korzystali z aplikacji na fanpage'a. No i to jest duży problem i liczę, że to zmienią, aczkolwiek też pytanie, jak to rozwiążą, bo generalnie Facebook yy, na telefon jest, tak jakby, jeśli chodzi o rozmiary. Trochę inaczej, tak? Ułożony. Jeżeli mielibyśmy robić zakładki na mobile, to nie wiem, czy nie musiało być to oddzielne tak naprawdę. Tak, oddzielne zakładki. oczywiście. oczywiście co, teraz, no, ale widzisz, to też mamy kilka rzeczy, które się tutaj miedzą ja jednocześnie. I Zakończę ostatnia rzecz. Ja słuchajcie, testowałem swoje aplikacje, teraz zrobiłem tak, żeby można było, jak ktoś wejdzie z komórki z iPhone'a, to przychodzi na jakby taką podstronę, tą naszą, środę, coś tam i może z Facebooku na tym się bawić tą aplikację. I da się to zrobić. Da się rozwiązać nasz konkurs mhm. z komórki. E, natomiast, co ciekawe, e, to nie jest oczywiście zoptymalizowane pod komórkę, ale to działa. Natomiast e, na rzeczywistych etapach, i to widać od roku, mamy więcej wejść do aplikacji z komórki niż z zaproszeń. A co interesuje aplikatorów? Wysyłanie zaproszeń. Więc patrzcie, mhm. to jest ta różnica, nie? Tak, tu tracą ja tak. nie wykorzystuję. Moim zdaniem, zanim to wszystko się wydarzy, o czym mówicie, co jest fajne mhm. i nowe funkcjonalności, mhm. jest jeden podstawowy problem. Aplikacje, korzystałem z aplikacji Facebookowej na wszystkich platformach mobilnych yy, głównych, czyli korzystałem z niej, nie, nie korzystałem tylko na Windows Phone. Tak? Do, to, że przyznaję, nie, nie miałem w ręku ten telefon, ale nie używałem ani Facebooka. Ale BlackBerry, Android, iOS, te trzy aplikacje są tak cholernie wolne, że. Frust... Poziom frustracji, jakiego doświadczam, kiedy korzystam z aplikacji mobilnej, powoduje rzeczywiście, że korzystam z aplikacji ja webowej. Webowe. Webowa jest szybsza, nie? Ale tak nie powinno być. Ktoś, jakiś deweloper spędza czas nad interfejsem, nad setką rzeczy i na końcu jest tak, że nie da się jej używać, bo jest za wolna. Co powoduje, że cały ten rynek jest... Ten rynek, który ma przynieść te miliardy wszystkie Facebookowi, tak? jest wstrzymywany przez jakość aplikacji Nie, ale to, też... to jest firma, która jest warta 70 miliardów dolarów na litość boską Jak trudno jest zrobienie aplikacji No Wystarczy, wystarczy spojrzeć do marketu Androida albo Google Play tak? gdzie są aplikacje podpisane przez innych ludzi, które lepiej działają niż Na Androidzie na jest aplikacja, która wręcz nazywa się Fast Facebook No właśnie, dokładnie Mówiąc krótko no. Także... Threadcaster jest... działa szybciej. Wszystko działa szybciej niż aplikacja, którą piszą autorzy tego kodu. Ja to, to jest, jest problem, ja to który go nie rozwiążemy, to nie będziemy odpalać na komórkach i tabletach CityWilno. Tak, no. Ale jakie są doświadczenia w ogóle użytkowników? Wydaje mi się, że pomijając tych heavy userów iPhone'owych i Android'owych, to jednak ludzie, jak mają komórkę na smartfona, to wolą wchodzić przez wszystko pod przeglądarkę. Przez Opera Mini, czy jakąś tam przeglądację, którą mają. Patrzcie, to jest bardzo ciekawe patrz... pytanie. Czy trzeba by było zobaczyć, czy Byłbym bardzo zainteresowany. Patrzcie, to, na, patrzcie na naszą szanę. klasę. Ja ostatnio miałem okazję przeglądać ich prezentacje i tam jest ewidentnie napisane, że jest to jest drugą stroną mhm. używaną przez użytkowników Opery Mini. Jest on przed Facebookiem, zaraz za Googlem. A przecież nasza klasa ma aplikację na Androida, ma aplikację na iPhone'a. Ludzie mają to w czterech literach po prostu. Używ... Wolą, wolą używać po prostu wersji mobilnej i to jest spokojne, to jest fajne. No, prawda jest taka, że uży... zaczynamy używać smartfonów jak komputerów i po prostu jesteśmy w przeglądarce, sprawdzamy inne rzeczy, myślimy sobie, odpalę nowe okno i co na fejsie. No. Po co mam wychodzić z przeglądarki i otwierać jakąś aplikację? Ja marzę o świecie, w którym wydostaniemy się z tej klatki aplikacji. To byłoby wspaniałe, gdyby tak się o... ale wciąż e, przeglądarki mobilne. Są odrobinę za słabe. Fantastycznie jest, jest fantastycznie. Chrombeta na Androida naprawdę robi rzeczy, których, które niewiele aplikacji potrafi zrobić, więc jakby jest super. I na nim na przykład, kiedy odpalam z bezpośredniego linku aplikację na Facebooka, pojawia się face, Facebook Connect, naciskam i normalnie wszystko działa. No właśnie, Bez to żadnego problemu. Więc, jakby tak, to wszystko się da zrobić. Tylko no. dlaczego to działa szybciej w chromie, niż działa w aplikacji na Facebooku, bo w ogóle w niej No, nie, nie no. no, to jest uzasadnione, uzasadnione <laughs> spostrzeżenie. Znaczy, chodzi nam generalnie o to, że Facebook, te, te zarzuty do Facebooka są uzasadnione. Facebook i inne prawdopodobnie serwisy dbają bardziej, jak nasza klasa. Wersję webową, niż. Ja i, to, ja, i... Słuchajcie, no zwolniło się teraz stanowisko CTO w Facebooku, więc może ktoś z naszej klasy poleciałby do Alto i nauczył ich robić po prostu mobilną karierę. No Nie, i tutaj kończę z ten temat, tylko chciałem powiedzieć, że chylę czoła. Też oglądałem parę prezentacji, które robiła nasza klasa na socialowych czwartkach i chylę czoła nad aktywnością i pomysłowością, jaką pokazują w tej sferze, w mobilnej. Naprawdę, to, że wprowadzają offers to i tak to dalej, tak dalej to, to wszystko jest bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne. I fajne, że walczą i tutaj pokłony za to, że walczą, tak? Że nie, nie, nie dali się ponieść tej fali, że nasza klasa się skończyła. To tutaj bardzo fajnie. CTO, no właśnie. Co to znaczy? Ale w ogóle... to e... nie znaczy, myśli... I jeszcze przyznał, że idzie do innego startupu. Tak. Tak. Tak, na dobrą sprawę, to jest pierwsze tego typu odejście z Facebooka. no Nie było jeszcze, to jest gość z tej najbliższej rodziny ziomów, tak naprawdę Marka Zuckerberga. tak? I jeszcze nikt, ja nie pamiętam, żeby ktoś tak, taki, taka twarz Facebooka, on na wszystkich e, Skandal się, się też zrobił wokół Path, dlatego że jego autor był autorem timeline'a. tak? I później zbudował samego mm -hmm. timeline'a bez całej reszty Facebooka i nazwał go Path. <laughs> tak? E, więc tutaj było głośno o tym, ale z drugiej strony to nie był człowiek z wewnętrznego tak, z tak. Circle of Trust. E, nie powinno być chyba circle w kontekście Marka Zuckerberga ale w każdym razie, ale tutaj było to zdecydowanie, to był człowiek z samego jakby koru tak, tego zespołu. Więc, ale czy to, to chyba nie znaczy, że się coś sypie, to no właśnie, znaczy, że on jest... został miliarderem i robi no, ale miliarderzy robią. Gorzej, że takich jak on miliarderów, co tam kilku się teraz znajdzie na pewno po IPO. I pod, oni mieli chyba 90-dniową karencję także że nie mogą odchodzić, to 90 tak. dni mija nie, za jakiś czas, ale... Ale mniej, bo on ogłosił już teraz, że odejdzie w lecie. Tak. Eee, I że będzie robił startup z gościem, który robił Google App Engine, jeśli tak. dobrze pamiętam. No, pff, dla mnie to jest kurczę duży szok i tak w ogóle ja się zaczęłem zastanawiać. Ale chciałem wam powiedzieć, no. na rozmiarem dwóch mózgów. Nie wiem, co szykują, ale Google hmm. App Engine jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaka się dokonała w internecie deweloperskim w ostatnim dziesięcioleciu. Absolutnie bez żadnego. Dla mnie no. no App Market mówisz, tak? Mm, nie. App Engine. App Engine. Okay. Google App to jest taka Engine. Platforma, wiesz. Mhm. Czyli sposób na to, żeby deweloper mógł odpalić na Google, za googlowe pieniądze, że tak powiem, za googlowy bandwidth, odpalić sobie aplikację. Okay. Więc to, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, mhm. naprawdę, jaka stała się w internecie takim deweloperskim mhm. w ostatnich latach. I on do niego dołączy gość, który obsługiwał największy serwis społecznościowy na świecie. Mierzył się z największymi wyzwaniami, jakie w ogóle można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o ilość danych o ich przechowywanie, bazy danych, po prostu no... Człowiek, który... Y, dwóch ludzi, którzy pracowało w firmach o największej skali na okay. planecie. Więc cokolwiek zrobią, będzie szybkie. <laughs> to jedno jest, <mój laughs> jest, no, jest... jak na to patrzę, z mojej perspektywy to jest tak. słuchajcie trochę latek minęło, siedzisz w jednym biznesie, chcesz coś zmienić, prawda? A po drugie, ci ludzie mają ambicje być markami kabelkami, prawda? Nie chcą być pod markiem. Może o to chodzi. Na pewno to, tak. Z jest... całą pewnością jest to możliwe. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że w tej e, technologicznej, geekowskiej, hakerskiej kulturze jednak to kudos jest najważniejszym elementem, jaki no musisz dostać. tak? E, więc być może tak. Ale wychodząc od tego wydarzenia, chcieliśmy sekundę jeszcze porozmawiać o tym, co to znaczy dla firmy, kiedy wielkie nazwisko odchodzi. Tak naprawdę, znaczy, no nie wiem jak, wiesz, generalnie może też spojrzeć na to w skali trochę mniejszych firm, co w ogóle się dzieje, jeżeli odchodzi od ciebie gość, który tak naprawdę czuwał nad całą twoją technologią? Bo to tak naprawdę hmm. nie, dla, dla mojej firmy, hmm. dla twojej dla też twoje, tak naprawdę odejście osoby, która zajmuje technologią główną, to jest, to jest, to jest śmierć. No, face, na, znaczy może nie śmierć, ale duży problem, tak? Yy, Wtedy na... rzeczywiście może być tak, że skończymy pisząc, jaka ja dzisiaj pogoda wpisujcie miasta, no, generalnie, no, generalnie. Ale no, na, Facebooku, na Facebooku wiadomo, że to jest korporacja, tam były teamy, on to tak naprawdę nadzorował, ale jednak na pewno no, podejrzewam, że no, Mark się z tego nie cieszy chyba. Mm -hmm. nie Chyba, że tam jakieś były przepychanki między nimi. W każdym razie no generalnie... Pytanie, czy to w ogóle wpłynie tak naprawdę na, na, w ogóle na, na rozwój Facebooka, waszym zdaniem? Facebook ma tą skalę korporacyjnego ładu, że prawdopodobnie oni się z tego podniosą, bo tak naprawdę on w tym momencie, CTO w takiej dużej firmie to jest człowiek, który zarządza zespołami, mhm. czyli można go zastąpić dobrym menadżerem z dużej innej firmy. Na zarządzania projektami po prostu. Tak, dokładnie. Tak. Natomiast bardziej interesujące jest to, co mają robić... Co ma zrobić średnia mała firma, kiedy znika ta osoba? I tutaj ja uważam, że była słynna historia, nie wiem czy pamiętacie, o adminie, który siedział w więzieniu, bo nie chciał oddać haseł administratorskich do sieci, ponieważ uważał, że jego pracodawcy to idioci. To jest trochę tak. Korporacje, korporacje może częściej, natomiast średnie małe firmy czasami sobie nie zdają sprawy, jak bardzo za gardło trzyma ich, ich tak. specjalista IT, albo tak. geek, albo programista, albo web developer w zależności od tego, Dokładnie co robią te firmy. De facto, co można robić na wypadek, na wypadek, znaczy tak, można robić tylko rzeczy przed. Po pierwsze, trzeba takie osoby odpowiednio, że tak powiem, honorować i wiedzieć, że to są ważne osoby i dać im to do zrozumienia. A po drugie jest tak z takiej dru drugiej perspektywy, trzeba robić dokumentację, trzeba, rob trzeba tak prowadzić firmę, żeby inni widzieli dokładnie tak, jak to wszystko się dzieje, co, co, co, co działa. A poza tym trzeba mieć backup. No i tak, trzeba mieć backup. Ale, ale, ale, no tak, i też może backup fizyczny, też, fizyczny bo niektóre nie ostatnie. W, w Polsce się uczymy tych wszystkich rzeczy, bo. W Stanach Zjednoczonych nawet firmy na poziomie średni, które wyznaczają średnie firmy, nie jest niewyobrażalne, nie żeby miały swojego Chief technologist, tak? Takiego szefa IT, tak? Bo w pewnym momencie każdy biznes staje się biznesem IT. Tak już mamy. I tak będzie i nie ma innego wyjścia. Więc. Tutaj my jesteśmy w procesie nauki tego, jak bardzo ważny jest gig. Mm. A, a wracając jeszcze do Facebooka, to jesteście w stanie sobie wyobrazić sytuację, że Mark Zuckerberg odchodzi z Facebooka. No, jak brakując no, do no. tego akcji, wszystkiego co ma, on mówi, że już nudzi no. mu się to odchodzi e, i robić nowy no. startup albo wszystkie komentarze musieliśmy. w czasie IPO mówiły o tym, że jedynym powodem, dla którego ktokolwiek kupuje akcje, nie są zyski, bo zyski są za niskie, żeby inwestować Facebooka. Wszystko to są pieniądze zainwestowane w Marka Zuckerberga, który jest absolutnie geniuszem. I ja zacząłem... Moją, powiem wam, moją znajomość z Markiem Zuckerbergiem zacząłem z krzywej nogi, bo zacząłem od przeczytania książki Accidental Billionaires, na podstawie której powstał The Central Network. I zacząłem z nim z krzywej nogi, bo uznałem drań, podły, złodziej, nienawidzę go, wszystko ukradł. Ale im dłużej patrzy się, na serię jego decyzji, połączone z tym, z momentami w życiu, w których on był wtedy, kiedy podejmował te decyzje, musisz być geniuszem, żeby wiedzieć, co zrobić. To, to jest nieprawdopodobne, jak bardzo przenikliwy i jak bardzo taki forward-looking był w, w tych wszystkich krytycznych momentach, kiedy Yahoo chciało go kupić za miliard i tak dalej, i tak dalej, kiedy chcieli wpuścić reklamy tam na samym początku, kiedy jeszcze był w ośmiu kampusach i tak dalej, i tak dalej. Nieprawdopodobny umysł, więc moim zdaniem, akurat mhm. tutaj on jeszcze nie przygotował kultury firmy tak głęboko, tak? bo mówimy o Apple, Apple jest tym naszym punktem odniesienia jako firmy liderskiej. Apple miało mnóstwo czasu i Steve Jobs przede wszystkim świadomy tego, że zbliża się ten moment, kiedy będzie musiał odejść jako CEO tej firmy. On wiedział o tym na tyle wcześniej, że mógł tworzyć konsekwentnie mhm. kulturę firmy, z której będzie wynikało, że kiedy on zniknie, to firma będzie szła dalej bardzo często się mówi, że jedyną ważniejszą rzeczą, jaką ważniejszą daj rzeczą, jaką zrobił Jobs, to było Apple, tak? I tutaj na zasadzie Mark jeszcze nie miał tyle czasu, żeby Facebook był tą mm -hmm. naoliwioną maszyną, która będzie szła bez niego dalej. A tak? kiedy no, jak właśnie, się Salberg, Sandberg? Tak, tak. To tak to nie, nie, i Salberg jest niepraktyczna. słyszałem, że właśnie, znaczy, generalnie ktoś tam mówił, że w dużej mierze to ona, tak naprawdę te biznesowe Biznesia. sukcesy. On i to jest niezamowite. Tak, kilka wyszło takich, chyba New York Times pierwszy napisał, a później dużo osób powtarzało e, znajdując swoje źródła, że rzeczywiście Zuckerberg nie lubi tej części biznesu i on dużo więcej spędza czasu nadal z programistami ale spójrzcie, Gates robi to samo, dla mnie naprawdę to jest Gates on, to jest tyle charakterystyk, które mm. są bardzo podobne, to jest człowiek, który woli siedzieć z programistami niż załatwiać deal i świetnie, że znalazł sobie taką Sandberg, dlatego, że jest geniuszką następną, ale pamiętajcie, te wszystkie nieprawdopodobne rzeczy, które się tam stały, to było kiedy on był gówniarzem i kiedy ta firma nic nie była warta. On i Sean Parker to były te dwie rzeczy, które wydarzyły się Facebookowi, dzięki którym on Facebook jest dzisiaj gdzie jest. Więc tutaj Zuckerberg nie, raczej nie. No dobrze kochani, dobry temat był. Eee, teraz Żeby pytanie Inspiration. No to ja powiedz kilka słów i co to było? Inspiration, pierwsza edycja w Krakowie, konferencja. Nasz wysłannik głębskie PL tak też jest. swojego biznesu. Nie <laughs> ja powiem, wam, powiem wam, że przed Inspiration przed słyszałem od organizatorów takie dosyć buńczucze, zapowiedzi, że chcą zrobić SXSW w Krakowie i powiem wam, nie byłem nigdy na SXSW, ale, ale z tego co czytałem, to myślę, że na mniejszą skalę to się udało. To znaczy było. Bardzo nieformalnie. Część konferencji była w hotelu, ale tak naprawdę znaczna część też była w Knajpach, na Kazimierzu w Krakowie. Hmm. Wynaję te knajpy, rzutniki, e, piwko, prezentacje, rozmowy, networking, także naprawdę. No, czat, czat, tak naprawdę. No, szkoda trochę, że wyjściówki były takie drogie, bo, e, bo no, wejście tam kosztowało chyba 400 euro, czy coś takiego. Ja na szczęście jako osoba robiąca prezentację. Miałem, miałem mu lepiej, ale no, także wejściówki drogi, ale naprawdę warto. Mo, tam, ale są zniżki grupowe, można się zebrać w kilka osób, odezwać się do organizatorów, zagadać, także myślę, że to spokojnie jest do ogarnięcia. Warto jeździć, bo tak jakby wizytówki wymienione tam, w tej właśnie nie, nieformalnej, nieformalnej atmosferze są dużo warte i ludzie, byli, byli ludzie z Polski z zagranicy, byli inwestorzy A powiecie, z to, Stanów... to pierwszy raz, kiedy do Polski przyjechało. Taką konferencję dla osób, czy nie? Ta, no, myślę, że line-up, jeśli można tak powiedzieć, Beatpiration, był mm -hmm. jeden z lepszych dotychczas w Polsce. Był na przykład fascynujący wykład gościa, który maksymalnie Captain Crunch, jest jednym z pierwszych phone hackerów na świecie. I, I on jest, jest naprawdę siwy, bardzo podobny face. Ale jest śmiga na, śmiga na iPadzie w ogóle, na, na się tam cały czas. I opowiadał, jak podczas prezentacji zaczął puszczać nagrania z hakowania i odgłosy tych, tych modemów, no to wszyscy trochę po sobie patrzyli, ale później jak zaczął opowiadać historyjki takie bardziej... Captain Crunch jest też ważnym elementem historii Woźniaka i e, mm -hmm. e, Jobsa, dlatego że to od niego Woźniak nauczył się robić e, te blue boxy, które później z całym mm -hmm. To jest zbyt. bardzo ważna osoba i to jest też człowiek, który przez jakiś czas, w, w momencie gdy Apple zatrudniało 8 czy 9 osób, był jedną z tych osób. To była bardzo ważna no, osoba Jegoś jest, jest naprawdę super. Siedział i w, w więzieniu za tak, swoje hakowanie ha I wiecie, no, napić się piwa z takim człowiekiem takim w Krakowie, fajna rzecz. Także. No, wiedziałem, że on był to No To rzeczywiście, to legalny. Ale prezentacje mają być, nagra mają być nagrane i IS ISTV robiło relacji, także myślę, że wszystkie prezentacje będą dostępne i polecam. Sprawacie. No dobrze, to co? Dziękujemy za waszą uwagę. Staramy się naprawdę dla was e, następne odcinki już wkrótce. E, z wami był. Jeszcze na, ko na koniec na pożegnanie, ponieważ nagrywamy przed wynikiem, przed meczem. Każdy mówi wynik meczu. Kamil? 2-1, absolutnie dla nas! 3-1. Dla nas A ja mam, że 2-0. Dla nas? Ja uważam, Zaraz. O, oh, cool. no, 20 było, No dobra, to następnym razem osobie trafiła. <grym> Na razem, następnym razem tak. Okej, okay, dobra. Dzięki wielkie. Eee, to był 12 odcinek głęki chłopaków. Eee, dziękuję wam, Dawid Pacha z agencji Mitu oczywiście. Kęłdzie Dziatkiewicz, agencja jest po do i Michał Jugas showroom, Na razie. Pach. Na razie, cześć!